Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział pierwszy: Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i braci jego. A Juda spłodził Faresa i Zares Tamary, a Fares spłodził Chesrona, a Chesron spłodził Arama. A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona, a Salmon spłodził Boaza z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego, a Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną uryaszową A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Aze. A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza, a Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza. A Ezechijas spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza, a Jozyjasz spłodził Jehoniasza i braci jego podczas zaprowadzenia do Babilonu. A po zaprowadzeniu do Babilonu Jehoniasz spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził Zorobabela, a Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima a Eliakim spłodził Azora, a Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda, a Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystus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 ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus.